Poradnia małżeńska to jest miejsce, gdzie ludzie mówią o sobie i przynoszą swoje troszki. Ja te poradnie prowadzę tyle lat, że coś o tych ludziach wiem. Ja już mam wnuki z poradnie, prawda? Po prawie 60 lat. Otóż bardzo szybko jako lekarz ja zorientowałam się, że medycyna nic nie może ludziom pomóc. W trudnościach, które mają... Nie pomaga ani farmakoterapia, ani psychoterapia. I szukając sposobu rozwiązania, lata temu zorganizowałam dla skłóconych, pokłóconych małżeństw po prostu dzień skupienia. Siostry Użlanki dały kaplicę. Sobota, wieczór i niedziel zaprosiłam tych ludzi i zaprosiłam księdza, żeby po prostu się z nimi modlił. Ksiądz został potem Janem Pawłem II to było wiele, wiele lat temu a ja do dzisiaj pamiętam to spotkanie bo ono było początkiem potem istniejącego instytutu teologii rodziny, który ojciec święty założył jako biskup a którego studenci tutaj jest sekcja, która jest jutro na egzamin, bo także powstała sekcja tego instytutu także tu w parafii. ojciec święty wtedy do tych ludzi Powiedział pierwsze danie takie Proszę Państwa najpierw zaprogramujcie małą rzecz Niech nikt niczego nie zepsuje A wyjście jest jedno Furtka pokory Niech każdy z Was klęknie i powie moja wina Póki mówicie twoja wina wyjścia nie ma ja z tego człowieka znam od czasów, jak był księdzem, biskupem, arcybiskupem, kardynałem i papieżem. Mam to szczęście, że pracowałam z nim całe te lata do końca i jestem przekonana, że idą przewodnią całego tego działania, zarówno akwańskiego, jak i papieskiego, była jedna, jedyna sprawa. Uratowanie świętości, miłości mężczyzny i kobiety chciał uratować ludzką miłość Państwo na dzisiaj to spotkanie ze mną zatytułowali odpowiedzialność za miłość w ujęciu Jana Pawła II ratować miłość bo człowiek jest dla miłości stworzony a co ludzie z tą miłością robią